Yo, yo. Yes, yo. Yo. Uh. Zająłem się twoją bu, zanim powiedziałeś bubu Nie musi mnie stać i tak mogę iść do klubu To za duży ból, żeby zarabiać jak sługus Dozbiera mi głód, ale porywania tłumów Muszę znów uczyć się do przodu chodzić Wiem, że czasem zwalniam jakie jebany metabolizm Ale nie zawracam, póki obok stoją ziomy Zaszyty na górze, ja od dawna widzę schody Ślad miasta został, nie niewyplenie tego zmowy Maluchy biją się o kot, ja sam będę narodowy Będzie parę w top i też jubilerski stop Platynowy splot, póki co moje oczy widzą straty wciąż Każdy pierdolony wróg liczy na plot twist Każdy mój przyjaciel będzie mógł zacierać rączki Wcale nie leży mój stan do moich możliwości Myśli coraz głośniej się nie mogę się złych pozbyć Ile słów wypowiem zanim kupię się za to łańcuch Nie dasz rady kurwa wejść w mój but Nie dasz rady kurwa wejść w mój but Nie dasz rady kurwa Nie dasz rady kurwa wejść w mój but Zaraz, zaraz, jadę, zaraz, To Nagrywasz? To dobrze. zaraz, ja, ja. zaraz, ja. za chwilę, nie. Ja, ja. wszystkich pierdolonych zamkniętych głów Ty lubisz się powtarzać jak jebany lup Słyszałem, że moim ziomo coraz bliższy brud Wiesz, pamięć się ginie, ale idę w przód Myśli nie mogę pozbierać, jak nie mam przy mnie znów Jak mówiłem, że mi dobrze kłamałem jak snut Wiesz, pamięć się ginie, możemy gdzie indziej być Typy zbyt się śpieszą, mianują mi braćmi Farmazon idzie w opiek, zupełnie jak żarty Nie opuszczałem powiek, aż nie wyszedłem z bajki Teraz tak często robię, to nie ma na koniec szansy Śmiej się, że zapomnę i numer nic nie znaczy Typy plecy, ale nie będę ci się nie odwróciłem czemu jak na wroga się gapisz zawsze Robię swoje jestem Po prostu taki, choć nas poróżniły szlaki Mam specjalne miejsce w mojej głowie I mam nadzieję, że choć raz wszystko nie przejdzie bokiem Wszystko się traci, daj chwilę odrobię i podwoje A jak się nie da, nie ginie pamięć zawsze przy sobie Zawsze przy sobie Дженки <coughs> Старли. <Cink is started. coughs> <coughs> <coughs>